Nie Nie możemy tego zapominać. Jeśli jest mowa o ciele, to zawsze z całym powiązane jest głowa. ja To są dwie strony tych rzeczy, które są wspólnie ze sobą zazębiają się. Braut und Bräutigam, Oblubienienienz i Oblubienica, was van Liebe spricht, zo mówi o Miłości, en Haupt und Leid, wat ook van Verantwortung spricht. I Gowa i Ciało, zo mówi o Odpowiedzialności. Ik denk dat hier deswegen mittendrin dieser ernste Punkt steht, denn wir sind Lieder seines Leid. Ik denk dat hier deswegen mittendrin dieser ernste Punkt steht, denn wir sind Lieder seines Leibes. Von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen z jego ciała, z jego członków. Das to znaczy, heißt, wir stehen in einer innigen Verbindung mit ihm, mit dem Haupt. Das bedeutet, że jesteśmy z tym intimnym związku z nim. Ein Haupt dient immer zum Lenken und zum Leiten. Kurwa służy, by kierować i kierunkowywać, prowadzić. Deswegen wird hier noch einmal der Bezug genommen auf das erste Buch Mose in Vers 31. I dlatego jeszcze raz jest tutaj ten związek z, tym księgą z pierwszą księgą mojżeszową w 31 wierszu. I otwórzmy to miejsce, 1 Mojżeszowa 2,24. Denn to jest ja ganz interessanter stelle steht. To bardzo ciekawy wiersz, który jest zapisany w bardzo ciekawym miejscu. Nämlich in 1. 2, vers 24. 1 Mojżeszowa 2,24. Die ein, vor dem Bóg ustanawia tą instytucję małżeństwa przed upadkiem Grzech. to tylko jedna z wielu które w tym kontekście są ważne. To jest bardzo ważna rzecz. To jest To jest bardzo ważna rzecz. To ustanawia przed upadkiem rzecz. To jest To jest To jest To Zedel jeszcze bez wysiłku, bez takiego trudu. jaar. De jaar. Zedel jaar. niet jaar. want de Zedel was nog niet Zedel Maar Zedel jaar. Zedel w Zedel jaar. 2 jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. de jaar. in den Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar. Zedel jaar von um, um ihn zu bebauen und um, zu bewahren. Parallel bege uprawiał i trzebu, um godło um, arbeiten. Czyli by li w tym ogrodzie. Meister du, David seine größte Sünde tat mit Wiecie, kiedy Dawid popełnił swój największy grzech jeśli potrzeba, do sławu to als der anfing zu faulenzen. Można powiedzieć, że wtedy, gdy zaczął się leniwić want het was de tijd, die de auszogen als es het, in 1 Samuel. dat Maar David niet, hij ging op zijn dach spaseren. David En toen kwam de zonde. En toen kwam de grzech. Het is een God voor de is Het is een prinsip, God dat we moeten werken. Dat Ik praat niet van mensen die het niet kunnen omdat ze krank zijn of andere redenen een Arbeitsstelle verloren hebben. Ik praat nu niet over die, die niet kunnen werken, of andere of andere situatie, of zwoltening van werken. Ik praat niet over die, die niet werken willen Maar is het over die, die niet willen werken. Dat is het wel te doen. Want het is voor hen niet te doen. Man moet oppassen, dat man daar niet in het falsche bevolking stelt. Trzeba uważać, by niet popaść w sidła diabelskie wtedy. de zonde in de tweede, wat God voor de zonde Dat was de eeuw. Dat was het Het was een heel interessant moment. was in een heel interessant moment. Als nog geen enzien mens had, op die vers 24 bezieht. Als er nog geen mens menschen was co do którego ten 24 wiersz by się odnosił. 1. Mose Bo 1 Mojżeszowa 2,24 może się odnosić do każdego człowieka, ale nie, ale nie, Adam nie do Adama i Ewy. Bo oni nie mieli ani ojca, ani matki. Ale tu jest napisane, dlatego opuści mąż ojca swojego i matkę swoją. Das heißt, Gott setzt hier etwas ein und sagt es zu Personen, auf die es sich zunächst gar nicht direkt bezieht. Und seiner seine, Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Auch das brauchte er ja zu Adam nicht zu sagen, denn Adam und Eva macht sowieso ein Fleisch, was ich eben schon erklärte. I również tego do nich Bóg nie musiał mówić, bo oni byli tym jednym ciałem, co przed chwilą wyjaśniałem. A więc tu Bóg ustanawia coś, co zupełnie nie ma nic wspólnego z grzechem. A więc Bóg to ustanawia przed upadkiem w grzech, przed czymś, co później się stanie. Genau wie dat geheimnis Christus en die Versammlung, Dokładnie, tak jak i tajemnica Christusa i was vanaf vroegere der van Was vastgelegd bij de oprichting van de Was vastgelegd bij de oprichting van de wereld. Was Was Dopierozo stało to objawione w czasach Nowego Testamentu. We hebben dus also wirklich das eerste Bild van Christus en der Versammlung in Form van Adam en Eva. Dus we hebben ten eerste van Christus en de zgromadzenia, in de postaci Adama en Ewy. Losgelöst van Sünde. Wolni od grzechu. En dat hier de Paulus in Epheser 5, Plötzelijk erwijns. Die is precies dat Het is het eerste beeld van Christus en der verzameling, en gleichzeitig wordt ons gezeigt dat die vrouw een eigenständige persoon is. is ons ook dat de vrouw een eigenstandige persoon is. En de man is I dokładnie tak samo, mąż. Ich warte, ist der Mann, der wird Vater und Mutter verlassen. Tam jest mąż, który opuści matkę i ojca. Also man merkt ja auch schon, dass die Ehe nicht etwas für Kinder ist. Aber więc widzimy, że Małżeństwo to nie jest coś dla Dzieci. Hätte ja auch sagen können, da wird ein Kind Vater und Mutter verlassen, was auch wahr ist. Bo, bo tam by było napisane opuści dziecko, matkę i ojca. To jest... też może się zdarzyć, czy też mogłoby być. von mensch von von jemandem, Tam jest mowa opuści mąż, czyli tu jest mowa o kimś, kto jest już na swoim, można tak to powiedzieć, auch wirklich in der Lage ist, eine Ehe zu führen, który naprawdę jest w stanie. Założyć związek i ym, nie prowadzić go, a by, być w tym związku, czy, czy dbać o niego, czy no, troszczyć się o ten związek. Sama ym, powiedzmy to tak, który świadomie powziął to postanowienie. To jest I z całą pewnością jest to jedno. Z ważniejszych, jedna z ważniejszych decyzji w Twoim życiu. I to jest to pytanie dotyczące partnera życiowego. W pierwszym Koryntian jest jeszcze jedna ważna wskazówka. Tylko w Panu. En dat zegt, glaube ik, schon, dat het völlig klar is, dat een gläubiger nie een ungläubigen heiraten kan. En mijn to dat dat dobitnie nam pokazuje, dat wierzący nie może wziąć sobie za męża czy żonem vielleicht dat falsche woord, want manchmal passiert es ja doch. Het Maar dat het völlig den Gedanken Gottes widerspricht. Bo oczywiście może tak zrobić, ale w zupełnie, w stu procentach, jest to przeciwne Słowom Bożym, które mamy napisane. Gdy Bóg mówi, jaką społeczność ma światło z ciemnością, to trzeba sobie też postawić pytanie, co wspólnego ma wierzący z niewierzącym. Het is ist eigenlijk völlig klar op grond van de stellen im het Gottes, van God, dat een christen een christen moet is dus lannan. Compleet ja. Dat iemand die moet En ik ben er overtuigd dat er een echte ding is En ik ben er overtuigd dat er een echte is En ik dat Willst du dieses Problem lösen, wenn der eine dorthin, der andere dorthin gehen möchte? Jak rozwiążesz ten problem, gdy jeden będzie chodził do tego miejsca, do tego zgromadzenia, a drugi drugie do innego? Du hast du etwas von dieser herrlichen Gemeinschaft, wie es hier steht, Sie werden ein Fleisch sein. Gdzie masz wtedy coś z tej wspaniałej społeczności, którą tu mamy napisane, że będą jednym ciałem? Heißt ja auch, dass man eben gemeinsam einen Weg geht jest też to zawarte w tych słowach, idą razem, wspólnie jedną drogą. A więc taką decyzję należy w społeczności z Bogiem zważyć czy podjąć ją. To jest Jest to decyzja, która waży na naszym całym przyszłym życiu. I może jeszcze jedno zdanie do tego? Es ist zu spät, wenn du zum ersten Mal intensiv zu Gott betest, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Es ist zu spät, wenn du zum ersten Mal mit einem Gebetsleben beginnst, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Za późno, ty, e, zaczniesz e, swoje swoje modlitwy do Boga e, właśnie czy zaczniesz swoje życie modlitewne od prośby o partnera. Gott wird sicherlich ein solches Gebet auch beantworten. Z pewnością Bóg odpowie też na taką, na taką modlitwę. Ale pytanie jest, czy ty będziesz w stanie zrozumieć odpowiedź Bożą. Bo z całą pewnością Bóg odpowiada w moim życiu na moje pytania inaczej niż będzie odpowiadał na twoje. Musimy się tego nauczyć, jak z każdym z nas Bóg osobiście rozmawia i nam daje odpowiedzi każdemu i naszej. I dlatego jest to ważne, abyśmy zaczynali nasze modlitwy, czy nasze życie modlitewne z Bogiem od różnych małych spraw, abyśmy odpowiednio wcześniej to zaczęli, bo tylko wtedy będę w stanie nauczyć się, w jaki sposób Bóg odpowiada na moje modlitwy i na moje pytania. Und dann verstehen wir vielleicht auch, wie Gott bei den großen Fragen unseres Lebens antwortet. I wtedy będziemy prawdopodobnie, czy będziemy umieli zrozumieć odpowiedzi Boże na te nasze bardzo poważne pytania. Zu Gott beten bedeutet nicht nur zu fragen, Gott, wen soll ich heiraten soll, do Boga modlić się, to nie, to nie oznacza tylko, zadawać Bogu pytanie, Boże, kogo mam sobie wziąć za męża czy żonę, sondern beten bedeutet auch, dass man Gott seine Wünsche offenlegen kann ale to oznacza też, że Bogu można przedstawiać swoje życzenia, i czekać na to, by Bóg dał odpowiedź na to nasze życzenie. I to, to znaczy, że możemy zwrócić się do Boga, chciałbym to i to czynić, albo chciałbym tego te, lub tą wziąć sobie za męża czy żonę. Dass man dann wirklich offen ist und wartet, bis Gott einmal eine Antwort gibt, ale byśmy byli y, gotowi i otwarci na odpowiedź, którą Bóg nam da. Die auch mal ein Nein sein kann. I ta odpowiedź może również brzmieć nie, was man eben genauso akzeptieren muss. I abyśmy umieli to dokładnie tak samo zaakceptować, tą odpowiedź. Aber das ist das, wenn es heißt im Kern. Ale dokładnie właśnie to jest to, co oznacza w Panu. No einmal es ist die weitreichste Entscheidung, die man trifft. I jeszcze raz podkreślmy, to jest to bardzo daleko i szerokie to decyzja, nicht kann, której nie można cofnąć, Gott selbst, ich hasse bo sam Bóg mówi, nienawidzę rozwodów. Nie zapominajmy nigdy, że małżeństwo przedstawia Chrystusa i zgromadzenie. Und dieses band, Christus und die Versammlung, kann nie A ten związek Chrystus i zgromadzenia nigdy nie może być rozerwany. herrliche Każdy rozwód, każde takie rozstanie niszczy ten wzór. To jest coś okropnego w oczach Bożych. Jeszcze 2-3 minuty, jeden przykład do tego. Wat was war die grote Sünde, die Mose während der wüstenreise tat. Jaki był największy grzech, który Mojżesz popełnił w czasie poddruży mm -hmm. przez Pustynię? Er schlug viele jahre später den felsen ein zweites mal. Uderzył tą skałę, po wielu latach tej wędrówki, po raz drugi uderzył skałę. War dat etwas so schlimmes? Czy to było coś aż tak bardzo złego? was deswegen so schlimm, weil ein bilz... To było dlatego tak złe, ponieważ został przez ten czyn zniszczony obraz Chrystusa. Bo Chrystus zmarł tylko raz za nasze grzechy na krzyżu. I o, tym, o tej śmierci mówiło to pierwsze uderzenie w tę skałę. Ale uderzenie drugi raz tej skały weil dieses herrliche Bild zerstört, nischtyło ten wspaniały obraz. Wie kennen die Antwort Gottes auf diese Sünde? Ihr Missname odpowieć Bożą na ten grzech. Durch zerstört jede ehescheidung dieses bild von Christus und der versammlung, die każdy taki rozbód niszczy ten e, m, obraz Chrystusa i zgromadzenia. Etwas Schreckliches in den Augen Gottes. Hier ist so furchtsträschnego w oczach Bożych, Deswegen sagt er eben das er Entlastungen hat. Dlatego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodu. i kończy tajemnica to wielka. A więc tu tajemnica to oznacza to zastosowanie Chryst co do Chrystusa i zgromadzenia z wiersza 31. A więc Bóg postanowił to zapisać w pierwszej księdze Biblii ale nikt tego nie rozumiał aż do czasów łaski naturalnie wszyscy wiedzieli co, co, co rozumieli co znaczy małżeństwo w oczach bożych ale nie rozumieli że to jest obraz chrystusa i zgromadzenia war ein geheimnis etwas was verborgen war im alten testament To była tajemnica, coś, co było ukryte w czasach starego testamentu. Ale w czasach łaski zostało to objawione. es on to in ja to odnoszę to es i zgromadzenia. Więc to, co mamy w 31 wierszu, und To jest właśnie ta wskazówka na to, te, ten wzór na to małżeństwo Boże. Aber gleichzeitig ein wunderbarer Hinweis auf Christus und die Versammlung. Ale jednocześnie cudowne, cudowna wskazówka na Chrystusa i zgromadzenie. Was spricht. Co mówi o tym wspaniałym związku miłości. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją takim, jak, w jak siebie samego, a żona niechaj boi się męża tego albo... uważa u nas, ale nie jest... Nie, nie, nie, nie. Ja, jest to końca. W niemieckim jest tak jakby miała taką bojaźń przed mężą, mężem, ale to nie znaczy, że ma się go bać w takim stricte znaczeniu. Tu raczej jest to w takim sensie, że ona powinna obawiać się, by uczynić coś, co znieważy jej męża. Das heißt, hier wird noch einmal diese wechselseitige Beziehung betont, wir ist jeszcze właśnie ta zmienny związek podkreślony und Gott erwähnt wahrscheinlich extra diese beiden Dinge hier, weil sie der jeweiligen Partei am schwersten fallen. Ibuch wymienia na koniec jeszcze właśnie te dwie rzeczy, bo one, być, bo one e, w tym obu stronom przypadają one naj najtrudniej nam jest je wykonywać, czy urzeczywistniać. Ja? Weißt, sowohl für Frauen und Männern wirklich schwer. Bo wiecie, nam, mężom, naprawdę to jest ciężko wymiłować nasze żony tak, jak właśnie tu jest to opisane. Dlatego właśnie tutaj tak bardzo Bóg podkreśla ten punkt. Frau schwer, dass sie sich so unterordnen kann. I prawdopodobnie dla kobiety jest to ciężkie być tak czy uległą czy podległą swojemu mężowi. I dlatego właśnie Bóg podkreśla tutaj ten punkt. Bóg nie potrzebuje nam, nam przypominać czy napominać na rzeczach, które bardzo dobrze rozumiemy i wykonujemy, ale On nam wskazuje na te punkty, które jest nam ciężko wykonać. Noeint ist sicher, wenn wir das so praktizieren, wie es hier steht. Jedno jest pewne, jeśli to będziemy praktykowali w ten sposób, w jaki tu jest opisane, gdy będąśmy się to to, nie, będziemy do, jeśli będziemy starali się tak czynić, to będzie odpowiedź Gottes Segen sein. To odpowiedzią Bożą będzie błogosławieństwo. To ono dlatego jest tak ważne. Denn wir versuchen ihre Frauen so lieben, usilnie starali się miłować swoje żony dat die vrouwen ihren männern die Ehre erweisen. A żony, by okazywały e, cześć swoim e, mężom. Wordt dan een herrliche gemeenschap zijn. Iet to będzie wtedy wspaniała spo, e, społecznej wspaniały związek. I gleichzeitig een bild van Christus en der Versammlung is. Który jednocześnie będzie obrazem Christusa i zgromadzenia. En die unter dem Segen Gottes steht. I to będzie pod tym błogosławieństwem Bożym. 26 237 Panie Jezu pragniemy Ci podziękować że Ty tak w tym czasie wspaniale o nas się zatroszczyłeś że Ty właśnie ten duchowy pokarm jakim jest Twoje słowo pragnąłeś wlać, wryć w nasze umysły, w nasze serca, abyśmy mogli ten należyty owoc wydawać. Daruj Panie Jezu, aby te słowa nie przebrzmiały, ale aby nam się głęboko zapisały, abyśmy mogli to urzeczywistniać w Twoim życiu i wzajemnie się miłować, tak jak Ty nas umiłowałeś swoją miłością. Dziękujemy Ci za to wszystko. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Ah ok. Het nam smutno zauważyć, jak bardzo myśmy zawiedli, jeśli chodzi o Twoje myśli. Jeśli patrzymy na historię naszego osobistego życia, to jest nam tak samo smutno. A Panie Jezu, jak, jak niewiele czynimy tego, co Ty od nas chcesz. Ile upadku jest w naszym własnym życiu Ile upadku jest w chrześcijaństwie. Prosimy Cię, żebyś nam to wybaczył. Prosimy, żebyś nam pomógł czynić wolę Twoją, żebyś na wszystkich trzymał blisko Ciebie i darował posłuszeństwo do serc naszych. Prosimy, abyś oczyścił nasze serca od wszelkiej rebelii i własno, własnych myśli Abyś nas oczyścił od tego brudnego myślenia dzisiejszego czasu. Chcemy Tobie podziękować za ten czas, za Twoje słowo i za społeczność tych dni. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, jeszcze chcemy prosić Ciebie za małżeństwem aby ta komórka mogła rzeczywiście odzwierciedlać życie w zgromadzeniu. Panie Jezu, Ty wiesz, ile jest biedy pośród nas, ile jest cierpienia przez to, ile jest doświadczeń. Dlatego chcemy Ciebie prosić, abyśmy potrafili ukorzyć się w sercu, Abyśmy potrafili zrozumieć jeszcze raz, jaka wartość była Twojej ofiary. Abyśmy mogli zobaczyć Twoją prawdziwą miłość do zgromadzenia. Ty pragniesz każdego z nas kształtować i zbudować ten święty, czysty przybytek. I my jesteśmy świadomi, że bramy piekielne nie są w stanie przemóc tego, co jest czyste. My jesteśmy świadomi, że to, co jest obłudą, nie ma dostępu do oblicza Twego. Dlatego jeszcze raz możemy prosić Ciebie, aby nasze serca tryskały przede wszystkim szczerością i oddaniem dla Ciebie. To jest wielka prośba do każdego serca i apel, aby mógł każdy wołać o ratunek. Dlatego cieszymy się, Panie Jezu, że darowałeś nam ten temat w pokoju rozważyć i Ty jesteś tym, który jest ponad to wszystko, który szczerze naszych serc Ty nas żywiłeś i prawdziwie karmiłeś swoim Słowem i za to jesteśmy Ci wdzięczni, że to mogliśmy od Ciebie odebrać. Dlatego przyjm uwielbienie i wywyższenie naszych serc i daj łaski, by też to, co żeś nam podarował, nikt nam tego nie wykradł. Chwała niech Ci będzie za wszystko, a przez to, co Ty uczyniłeś, Niech będzie uwielbiony Bóg, Ojciec nasz. Amen. Amen. Panie nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, co nam dzisiaj powiedziałeś i co na naszych jest tak mocno wyryć to, Ależ, Panie Jezu, jakże my wiele rady żeśmy już to słyszeli, jakże wiele żeśmy powinni być, Panie Jezu, zmienieni nasze życie, a do dzisiejszego dnia to jeszcze się nie stało. Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli nie tylko słuchać, bo łatwo się słucha, ale, Panie Jezu, abyśmy umieli to wykonywać. Prosimy Ciebie o to, abyś nas nauczył wykonywać tego, co Ty sam wykonałeś. Panie Jezu, Ty byłeś uległy na tej ziemi Bogu aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Panie Jezu, naucz nas tego, abyśmy to i w naszym życiu umieli uczynić, co to Ty uczyniłeś. Bo Panie Jezu, Ty właśnie nauczyłeś nas tego, że mamy całe nasze życie stracić, aby właśnie zyskać Twoje. Prosimy Ciebie o łaskę, aby to Słowo było dla nas tym, abyśmy umieli je wprowadzić w życie i nie tylko zapisać je na naszych kartkach czy naszych sercach, ale żebyśmy je wykonali, nasz Pan Jezu. Amen. Amen. Dziękuję bardzo i prosimy o dadać po równienia.